Pragnę powitać drugą prelegentkę dzisiaj, panią Anię Małecką-Puchałka. Pani Anna jest doradcą rodzinnym, prowadzi poradnię małżeńską przy Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Bielsku-Białej. Jest też prezesem Bielskiego Oddziału, tak, dobrze mówię? Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. No i chyba to, co najistotniejsze i najważniejsze, od wielu, wielu lat żona jednego męża 30. I, i mama trójki dorosłych dzieci. Dzięki, Proszę Panią. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Upał robi mi coś z uszami i przełykaniem śliny, także przepraszam Was bardzo, ale przestaję słyszeć, więc może być dziwnie. Ważne, żebyście wysłyszeli, ale ja nie wiem, czy będę wiedzieć, co mówię na pewno do końca. Od razu z góry zaznaczam, że się w ogóle z księdzem nie umawiałam, jak te prelekcje mają wyglądać. Ksiądz swoją, ja swoją. Dzięki za wodę. Nie znaliśmy się wcześniej, widzimy się pierwszy raz, słyszałam prelekcję księdza. Przyjechałam specjalnie wcześniej, ponieważ ksiądz mnie zainspirował, tematem, bo pierwszy wymyślił swój temat małżeństwo z pasją ksiądz Tomasz mnie dociskał, że ja muszę wymyślić temat, a ja mówię przecież już jest małżeństwo i poligon, no to jakoś do tego nie, nawiążę, nie, nie, nie własny temat, no więc mówię dobra, jak ksiądz ma małżeństwo z pasją, to ponieważ ja mam mówić o takiej drugiej stronie medalu, to ja mam temat pasja w małżeństwie <głosy> <głosy> ale pasja rozumiana jako silny stan pobudzenia emocjonalnego, do którego jesteśmy w stanie się doprowadzić w małżeństwie w ciągu sekund. Prawda? No i teraz jest bardzo dobrze, niech wieje, tak, tak. ja tylko ucho przytykam, żeby siebie słyszeć. Coś mi się stało z głosem. Dobra, także kochani, yy... I nie umawiałam się w ogóle z księdzem, poprzednikiem, też Tomasz. Jan. Jan, Jan, przepraszam, z księdzem Janem. Co do konkluzji. Także jak nadejdzie czas konkluzji, to bardzo was proszę, to nie, nie jest ściągnięte z księdza Jana. To jest konkluzja, która sama przyszła na początku refleksji nad tym wykładem. Ponieważ ja się zajmuję zasadniczo psychologią małżeństwa, pomocą małżeństwa, małżeństwom sakramentalnym w takim właśnie przeżywaniu małżeństwa jak jak najmniej wybuchowo, żeby bez ofiar się obyło i żeby te cele małżeństwa, jedność małżeńska, miłość i prokreacja realizowały się no, jak najbardziej w sposób pełny, a jednak yy, z wzajemną życzliwością, serdecznością i takim radzeniem sobie z codziennością i emocjami. Ponieważ y, głównym chyba problemem y, naszych małżeństw, jak już to love story zaistnieje, y, no to jest ten poligon codzienności. Warto sobie zdać sprawę, że pewne rzeczy są y, psychologicznie uwarunkowane, niezależne od nas, i muszą zaistnieć. Pierwszą psychologiczną rzeczą, jaka musi zaistnieć, i w większości małżeństw się dzieje, to jest rozczarowanie. To jest pierwsza rzecz, która się dzieje po zawarciu małżeństwa. Rozczarowanie, rozczarowanie partnerem, ale też i sobą, ponieważ to właśnie w małżeństwie jesteśmy w stanie dojść do takiego punktu, gdzie jeszcze nie byliśmy. I nie zdawaliśmy sobie sprawy, że nas na to stać, na taką reakcję, na takie zachowanie. I mówimy tak. Póki byłam sama, to w ogóle nie klełam. Wyszłam z domu, gdzie brzydkie słowo nigdy nie padło. A ten cham, co mnie Pan Bóg przy mnie go postawił, tak, bo Pan Bóg jest winien małżeństwu, jakby ksiądz nie wiedział, i miłości wszelkiej, takiej ludzkiej, bo to on nam daje tych ludzi, i przez niego to wszystko się dzieje. Nie? I tak właśnie zaczyna się poligon. Jeśli podejmiemy tę walkę, to prędzej czy później przegramy. Przegramy nasze lawstory i będziemy do końca życia na poligonie, obmyślać strategię, jak udowodnić, że ja jestem niewinny, niewinna, a ta druga strona to po prostu się nie udała. No i już. <ścoughs> Więc oczywiście, kochani, psychologia może nam, może nam pomóc, dlatego warto sobie zdać sprawę, że nie wiemy wszystkiego, mało wiemy, prawie nic nie wiemy, o relacjach międzyludzkich, o relacjach między kobietą i mężczyzną, kiedy wkraczamy w małżeństwo, kiedy się zakochujemy, mamy jakieś wyobrażenia, mamy jakąś wizję, jakiś obraz, no i bardzo chcemy, żeby on się zrealizował. Kto kształtuje nam te wizje? No niestety najczęściej media. Jak popatrzycie na taką krzywą, na taką piramidę wpływu na wychowanie, wyobrażenia, na to, jacy my jesteśmy, to u podstaw tej piramidy, czyli najgrubszy ten pas i fundamenty to jest rodzina, z której wychodzimy. Czyli to jest pierwszy, pierwsze miejsce, gdzie my się uczymy być mężem, żoną, ojcem, matką, uczymy się kochać. No więc to jest jakby pierwsze miejsce, gdzie możemy się dobrze, lepiej lub gorzej czegoś nauczyć lub nie nauczyć, gdzie zaczynają się braki. Drugie miejsce to są media. I media kształtują współcześnie przede wszystkim naszą mentalność, nasze wyobrażenie o małżeństwie. I pokazują nam małżeństwo jako taką romantyczną, cudowną przygodę, w której wszyscy są piękni, młodzi, w ogóle się nie starzeją. Kobiety kochają swoich mężów, mają siedem orgazmów dziennie i w ogóle są zachwycone każdym jego spojrzeniem. I w ogóle uwielbiają seks. A mężczyźni? mężczyźni są troskliwi, cały czas tylko myślą o dobru kobiety, o tym, żeby jej pomóc, posprzątać, ugotować i w ogóle, no, ona piękna, pachnąca, kwitnąca, a on rąbie drzewo, tak, buduje dom, przynosi 10 tysięcy, bo 5 to trochę mało, no 2 to w ogóle jakiś nieudacznik kompletny. Tak świat, media kreują y, nasze wyobrażenie o małżeństwie. I potem ludzie wchodzą w małżeństwo i mężczyzna jest zdziwiony, że ta kobieta do tego seksu właściwie nienawidzi. Szczególnie, jeżeli została zraniona seksem przed małżeńskim, nieczystością. On mówi, oszukała mnie, bo przed ślubem było fajnie, było super. No, jeżeli właśnie pomylimy priorytety, Zbuntujemy się Panu Bogu i powiemy po mojemu, po naszemu, przecież ja wiem, przecież Bóg mi dał popęd, popęd jest super, no to ja muszę go używać. No i potem czystość zniszczona, a wspólnota czystych serc powie, miłość jest czysta albo jej nie ma wcale, albo ona nie istnieje. Także... Mm, Rozczarowanie jest normą po ślubie, normą. Wynika również z tego, że my przed małżeństwem no staramy się wszyscy bardzo. Mężczyźni się bardzo starają, bo zdobywają, bo wiedzą, jaka może być strategia. W związku z tym powstrzymują niewybredny język, myją się częściej, pachną lepiej, Prawda? No cała masa różnych rzeczy, takich obietnic niemówionych. A potem normalność, to no, jak to w życiu, nie? Zdenerwowałem się, to zakląłem, no jestem mężczyzną. No są dzieci, ale małe to przecież jeszcze nie słyszą i nie rozumieją. No i tak powoli się zgadzamy na taką małą degradację. nie? No ale po prostu samo życie, przychodzi to kim jesteśmy. A jesteśmy dokładnie, tak jak powiedział ksiądz Jan, jesteśmy słabi i jedno, co umiemy na pewno, to ranić. Jedynie na nasze usprawiedliwienie możemy powiedzieć, że nie robimy tego specjalnie. Ale moja córka z zespołem Aspergera, dla której życie jest zero-jedynkowe i która mówi prawda, fałsz, to mówi tak, i co z tego, że niespecjalnie? Boli tak samo. I dla niej nie ma wytłumaczenia, nienawidzi tego mówienia, ale to nie chciał Cię zranić, nie chciał tak specjalnie. No to, nie? Więc tak, tak, nie, nie. To naprawdę boli. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę. Czyli pierwsza rzecz, spojrzeć na siebie. I tego Was też będziemy uczyć, jeśli zechcecie skorzystać z naszej pomocy, ponieważ yy, my nie wiemy, jak dobrze budować relacje. Kurs przedmałżeński superowy, bardzo udany, trwa weekend. Czyli niewiele można powiedzieć. Trochę więcej niż my tu dzisiaj z księdzem Janem. Czyli niewiele. Jak to zastosować w życiu? Jak się do tego odnieść? Nie, nie umiemy. To trzeba nabyć konkretnych umiejętności. I jak wiecie, budowanie kontaktu psychicznego z drugim człowiekiem nie dzieje się samo. Nam się wydaje, że Dobra relacja małżeńska i udany kontakt to przyjdzie samo, no kochamy się, no to chyba będzie dobrze. Nie, szybciutko napotykamy trudności. Właśnie nasze temperamenty, nasze słabości, nasze zranienia, które niesiemy z rodziny pochodzenia. My pewnych rzeczy nie umiemy, do pewnych rzeczy trzeba dorastać. I prawda jest taka, że tylko bezinteresowna miłość leczy wszystkie rany. Bezinteresowna miłość leczy wszystkie rany. Czemu my jesteśmy tak spragnieni bycia kochanym? Tego potrzebuje dziecko. Dziecko musi być kochane, żeby w ogóle mogło przeżyć. I Jeżeli jest za mało kochane w dzieciństwie, nie doświadczyło miłości ojca, miłości matki, zbyt dużo było zranień, zbyt dużo poważnych traum, to to dziecko wchodząc w dorosłe życie ma takie ubytki, takie braki w sobie i bardzo liczy na to, że miłość męża, miłość żony te braki zapełni. To jest strasznie obciążające dla męża i żony, ponieważ oni też mają swoje braki i na to samo liczą w innych obszarach. I my możemy sobie tylko te braki wypełnić, jeżeli zaufamy Chrystusowi i poddamy się bezinteresownej miłości. Ponieważ, sami tu Państwo wiecie, wielu z Was doświadcza tego najcięższego dramatu małżeńskiego, bycia porzuconym przez współmałżonka. Albo małżeństwo jest tak trudną relacją, że jesteście w separacji. Czyli, taka miłość ukrzyżowana, to jest miłość odrzucona. Jak ktoś naprawdę kocha i traci tą najważniejszą osobę w swoim życiu, to tu się zbliża do tego przeżycia Chrystusa na krzyżu, gdzie on został, gdzie, gdzie właśnie on odczuł najmocniej odrzucenie przez nas, odrzucenie tej miłości. I to jest. Ważne, że sakrament małżeństwa to jest coś innego niż zwykłe małżeństwo. Psychologicznie to samo i budowanie relacji, związków i tu można wiele rzeczy poprawić i tu można wiele rzeczy wyprostować, przyjmując pewną psychologiczną wiedzę. Natomiast sakrament to jest właśnie to pójście dalej. Sakrament to są naczynia połączone, mąż i żona, przepływ łaski, Przepływ mocy Bożej między nimi i podłączeni do Chrystusa, bo tak to jest tylko przepływ między nimi, czyli tylko taka nasza moc ludzkiej miłości. My to w sobie mamy zapisane, my jesteśmy do tego powołani, ale nam bez mocy Bożej, bezpośredniej no jest bardzo trudno to realizować. A niestety chcę wam powiedzieć, że no psychologia pokieruje was dokładnie w tą samą stronę, o której mówił ksiądz Jan. Ponieważ, żeby się z drugim człowiekiem dogadać, żeby z drugim człowiekiem nawiązać dobrą relację, to warunkiem dobrego kontaktu psychicznego z żoną, z mężem jest po pierwsze akceptacja tej osoby taką, jaką ona jest. Nam się wydaje, że oczywiście my wiemy, co to jest akceptacja, my akceptujemy. To nie jest tak. Zaakceptować trzeba wygląd. Wygląd człowieka, fizyczność człowieka. I teraz już można się zorientować, że mąż mówi, wyprostuj zęby, bo jak ty wyglądasz? Wszyscy już aparaty dawno noszą, a ty masz takie krzywe zęby. On ją bardzo kocha, akceptuje, ale zęby se popraw. Nie? A masz takie brzydkie pieprzyki na plecach, to tak niefajnie wygląda, usuń. A zresztą nowotwór ci grozi. Nie? Żona usuwa, ale ma tendencję do ke, keloidu i ma blizny obrzydliwe. Ojej, coś trzeba z tymi bliznami zrobić. I na takich rzeczach się koncentrują bardzo często małżeńskie dialogi. No więc takie dialogi na cztery nogi. Co z tego może wyniknąć? No ta żona się czuje kompletnie odrzucona w swojej kobiecości. Bardzo często tak jest, że wchodzi w związek z mężczyzną który właśnie nie umie też tej kobiecości docenić, ponieważ wybiera sobie męża podobnego do swojego ojca. A bardzo często nieobecny w wychowaniu ojciec albo źle obecny, no, powoduje, że kobieta nie odnajduje się w swojej kobiecości. Bo to w oczach ojca rozwija się kobiecość córki. To jak ona tańczy przed tatą, jak ona się zakręci, tatuś ładnie wyglądam, no i ona oczekuje, że ojciec powie, tak, córeńko, królewno moja, przepiękna jesteś. Ona ma to usłyszeć. Pięknej dziewczynie we wszystkim ładnie. Nie? Może troszeczkę na to wyjście do szkoły, to ta bluzeczka zakusa i niestosowna, ale wyglądasz przepięknie. Natomiast do szkoły nie za bardzo, bo to jest taka na dyskotekę, prawda? I tata może zwrócić dziecku uwagę z miłością. To jest jego najważniejsza rola życiowa. Kochać córki. Mężczyznom się wydaje, że są najważniejsi dla syna, żeby mu męskość pokazać. Nie do końca, aczkolwiek oczywiście, są, są wzorcem męskim, ważnym i muszą pewną dzielność w synu wypracować. Natomiast męskość swoją, syn znowu zyskuje w oczach matki i dobrej relacji z matką. Dlatego matka powinna. Yy, mieć taką dosyć twardą miłość wobec syna, czyli miłość wymagającą, ale rozumiejącą. Ale rozumiejącą, bo kobieta z natury troszkę ma większą empatię, większą zdolność rozumienia również mężczyzny młodego, młodego chłopca. Jest w stanie z nim porozmawiać o jego emocjach na przykład. Tacie to trochę czasem gorzej wychodzi. Więc to są takie rzeczy, które wynosimy już z dzieciństwa i one będą wpływać na małżeństwo. Powiem Państwu tak, że we współczesnym świecie psychologicznie rzecz biorąc żadne małżeństwo nie ma prawa się udać. Bo wychodzimy z rodzin nieprawdopodobnie poranionych. 35% jest rozwiedzionych małżeństw, a jeszcze inne w separacji, a jeszcze inne w kryzysie. Więc właściwie dzieci nie zyskują w rodzinie tego, co powinny otrzymać, żeby mogły żebym miały kochać. Więc dlatego jest absolutnie i bezwzględnie konieczny Bóg, bo psychologia nic do końca tu nie załatwi, ale jest potrzebna, bo nie ma sensu się męczyć, nie rozumiejąc, dlaczego mam takie, a nie inne trudności. No na przykład, jeżeli jest mężczyzna, który często reaguje złością, bardzo łatwo wpada w gniew, i mimo, że już ma czterdziechę, to dalej się to dzieje i jego pierwsza reakcja jest taka wybuchowa, no to w pewnym sensie jest niedojrzały, jest na poziomie nastolatka w rozwoju emocjonalnym, jeśli chodzi o złość. Nie radzi sobie z nią. No to psychologia ma na to sposób. Są takie treningi zastępowania agresji, treningi radzenia sobie ze złością i Warto sobie na, na tak, takie miejsce znaleźć, gdzie to jest dobrze prowadzone i z tego skorzystać, bo to można dość łatwo wypracować, tylko trzeba zrozumieć źródło, dlaczego tak się ze mną dzieje. Bardzo ważnym elementem akceptacji jest zaakceptowanie uczuć, czyli to, że my przeżywamy. My dużo myślimy, mężczyźni sądzą, że tylko myślą, a że kobiety czują, ale to tak nie jest. Mężczyźni bardzo silnie przeżywają emocje i jeżeli nie umieją ich nazwać, nie umieją ich zidentyfikować, to są przerażeni, bo te emocje robią wrażenie, że rządzą tym mężczyzną i on jest, jemu jest potem głupio, on nie wie, czemu on się tak zachował. No więc próbuję znaleźć winnego, no bo żona głupio się odezwała, no to dlatego ja się tak głupio zachowałem. Nie? Natomiast yy, źródło jest gdzie indziej i warto to źródło poznać. U każdego może być inne, więc nie będę tego rozwijać. I są takie miejsca, gdzie można się z tym zmierzyć. Akceptacja uczuć, umiejętność ich nazwania, Zmniejsza o połowę napięcie. Czyli jeżeli mężczyzna umie się już zorientować, że się wścieka, z, że złość nadchodzi, i nazwać, złości mnie to, ta sytuacja mnie wkurza, to już o połowę napięcie się zmniejszyło i jest w stanie się z tym zmierzyć. Dlatego warto umieć te emocje nazywać. Emocje jest kilkaset. Tak? Jakbyśmy mieli tu teraz burzę mózgów zrobić, no to wymienimy z 15 przy dużym wysiłku. Więc rozwój taki intelektualny, refleksja nad tym, jak mówić o emocjach, jak sobie z nimi radzić jest też nam niezwykle potrzebny. Tego możecie się z kolei nauczyć na kursach komunikacji małżeńskiej. Tak? Prowadzimy takie kursy. Ksiądz Tomasz Gorczyński zaprosił tutaj księdza Dzierżanowskiego z Opolskiego. To jest w Polsce... Jeden z najlepszych specjalistów od psychologii komunikacji. Więc to się rzadko zdarza, że można mieć w diecezji kontakt z kimś tak uzdolnionym, i głębokiej pokory człowiek, z pasją, jeśli chodzi o komunikację. Skorzystanie z takiego kursu jako małżeństwo rozwiązane macie całą masę problemów właśnie z tymi momentami, gdzie kolega świadectwo dawał i mówi byłby poligon, nie? dzisiaj rano. Byłby poligon, bo no nie jest przyjemnie zostać samemu do wystąpienia publicznego, gdzie ktoś nie jest do tego przyzwyczajony. Nie? Żona mnie zostawiła, nie? kolejny raz. Coś jest oczywiście ważniejsze niż ja nie? i zaczyna gdzieś nam tam w głowie coś się dziać. I oczywiście zatrzymujemy się i możemy powiedzieć muszę, bo jestem sycharowiec, kocham, Bóg mi kazał kochać moją żonę. Nie? Zaciskam zęby, ale mogę też sobie ulżyć, mogę powiedzieć, aha, ta sytuacja mnie wkurza, no ale analizując to spokojnie, to tak, ona nie jest temu winna, bo coś się obiektywnego chyba wydarzyło, że musiała zostać, ja jestem wkurzony, no tak, ale jestem facet, jakoś sobie z tym wkurzeniem poradzę. Nie? I ja nie muszę, nie? nie musi to być od razu heroizm, bo heroizm oczywiście w małżeństwie jest potrzebny, Szczególnie w ciężkim kryzysie. No ale w codziennym życiu ciągle być heroicznym, to się też można strasznie zmęczyć. Więc komunikacja to jest po prostu pewna umiejętność. I teraz zobaczcie, na czym ona polega. To jest znowu odwrócenie naszej tradycyjnej komunikacji. Tradycyjnie mówię, wkurzyłeś mnie, jest, wkurzyłeś mnie ja nie umiem już nawet mówić tym językiem tradycyjnym, a 30 lat mówię innym. To jest tak, jakby mówiła całe życie po angielsku i nagle mi każą mówić po polsku. Yy, muszę wymyślić jakiś przykład, ale to jest właśnie coś w tym stylu. Wkurzyłaś mnie, jak mogłaś mi to zrobić? Oczywiście twoja matka musiała akurat dzisiaj tak mi zrobić. Nie, nie wiem, akurat wymyślam to, oczywiście ten kolega to nie ma z tym nic wspólnego, bo ja nie wiem, co tam się podziało, nie? ale gdzieś mnie zainspirował. Czyli ty, ty, ty. Twoja matka, twoja rodzina, ty. Nie? Jesteś odpowiedzialny za to, że ja zachowuję się jak zachowuję, czyli na przykład, że ja przeżywam teraz nieprzyjemne emocje przez Was. Nie? A przecież to jest mój problem. To ja się złoszczę w takich, a nie innych sytuacjach. Ktoś inny złości się w innych sytuacjach. Ktoś inny gniewa się w innych, ktoś inny boi się w innych sytuacjach. Nie? I słuchajcie, uczucia to jest coś takiego, z czym się w ogóle nie dyskutuje. Jak ktoś mówi, że się boi, to się boi. Bez sensu jest dyskusja, ale czemu ty się boisz? Nie trzeba się bać. Nie pomagacie. Boi się, to się boi. No i już. Nie? I teraz, a to opowiedz mi o tym, czego się boisz. No i ten ktoś ma szansę wyartykułować, a jak to wszystko ponazywa, to boi się o połowę mniej. No więc na tym polega wsparcie. Nie? Zobaczcie, żona ci opowiada, jak w pracy, jaki niedobry szef, jak on mógł się tak zachować. Jest nabuzowana, przyszła do domu, nie może zjeść obiadu, jest już głodny. Nie? Ona nie może się tym zająć, bo ten szef i chce ci to opowiedzieć. I teraz jak najszybciej chcesz zjeść obiad, więc mówisz, to powiedz temu szefowi to, to, to, zrób to, to, to. A ona wszał. I pasja szewska ją zalewa. A ty mówisz, no jak to, przecież ja ci chciałem pomóc. Nie, ty chciałeś już jeść obiad, ty w ogóle nie chcesz mnie wysłuchać. Jak to, tak mnie oskarżasz o takie złe emocje, mnie posądzasz? Naprawdę tak było, nie? Ale kto się przyzna? No bo ona cię też oskarża. Bo mówi, ty, ty. No to ty na nią. No i taką mamy wojnę i w takiego pingponga, który najpierw leciutko ja tobie, ty mnie, ja tobie, ty mnie, możemy coraz mocniejsze serwy mieć. I jak se dowalimy, to mamy taki poligon, że się wtrąca rodzina pochodzenia, mamusia, tatuś, babcia, teściowa, wszyscy, nie? no bo musicie jeszcze wiedzieć, że w rodzinach jest coś takiego, jak lojalność rodzinna, wszyscy mamy lojalność, zobaczcie, napluli na nasz kościół, my jesteśmy trzon, wy sycharowcy to już w ogóle, nie, no bo wy już jesteście ci bliżej tego cierpienia Chrystusa i tego umierania dla siebie, i oni mówią o naszym kościele źle. I akurat musi ten Sekielski zrobić ten ważny film, ale oczywiście wywalić go przed wyborami, nie? No więc oczywiście się wkurzamy i natychmiast bronimy naszego kościoła. I pokazujemy. Ksiądz Jan, ksiądz Tomasz, ksiądz Tomasz II. Co wy sobie myślicie? Sami fajni księża są w tym kościele. No czasem się zdarzy jakiś nienormalny... Nie? Czyli uruchamiamy lojalność. Rodziny pochodzenia mają o wiele silniejszą lojalność, bo to jest lojalność od pokoleń. Pradziadek tak mówił, dziadek tak mówił, ojciec tak mówił, to tak jest. I nawet jak to jest kompletna bzdura, to tak jest. Po prostu. I będziemy tego bronić jak niepodległości, ale wtedy, kiedy ktoś to zaatakuje, a często żona to atakuje albo mąż, no to my walka pokoleniowa, nie? I całą rodzinę angażujemy. Więc komunikacja... Zaczyna się od akceptacji tego, że kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną. Cała wiedza, i tutaj znowu warto korzystać z wykładów, książek, inaczej czujemy, inaczej myślimy, inaczej rozumujemy. Ciągłe nawracanie męża na bycie kobietą, a kobiety na bycie mężczyzną jest bez sensu. Bo przecież my się kochamy właśnie dlatego, że jest inaczej i że jest różnie. I to jest najciekawsze. I to, nas, to nakręca małżeństwo i umożliwia jego trwanie przez całe życie. Ta inność, bo to jest ciekawe. Geje, dla porównania, mają związki yy, 3 lata, 4 lata, to maksymalnie długość ich związków. To nasze, nawet jak się rozpadają, to niektóre po 30 latach, po 20, po 15, prawda? Geje, swoją drogą, tacy najbardziej czynni, mają co najmniej statystycznie 10 Małżeństw, w związków w ciągu swojego krótkiego życia, bo w związku z czynnym homoseksualizmem, nie wiem czy wiecie, żyją statystycznie krócej, około 40 kilku lat. Oczywiście tacy, co się bardzo aktywnie, no nie rozmnażają, ale wiadomo o co chodzi. Nie? Udzielają. Także wracając do tematu, akceptacja uczuć. Bardzo ważna rzecz, można się nauczyć na kursach, akceptacja tego, że jestem kobietą i mężczyzną, że moja żona jest kobietą i będzie kobietą i chwała jej za to i mąż będzie mężem i tak musi być, chwała mu za to. Czyli nie czepiamy się tego, czego się zmienić nie da. Tak samo temperament, temperament jest wrodzony. Ile ja mam czasu? Ok. Temperament to jest coś wrodzonego, ja tylko szybciutko powiem, prawda, tak tradycyjnie cztery główne, książek jest na ten temat milion 200, ale najłatwiej zrozumieć te cztery główne temperamenty. Cholerycy, czyli ludzie, którzy są zdecydowani, ich układ nerwowy działa szybko, działa szybko i dość precyzyjnie. Sangwinicy, ich układ nerwowy jest również szybki, ale nieprecyzyjny. Czyli oni są ekstrawertyczni, na zewnątrz widać ich emocje, oni szybko wchodzą w kontakty, łatwość mają nawiązywania relacji z ludźmi i lubią te relacje, natomiast choleryk dowodzi, rządzi, zawiaduje, a sangwinik bawi, prawda, jest duszą towarzystwa i lubi ogólnie ogarniać imprezy i organizować spotkania towarzyskie. Jest ogólnie zapominalskim, bałaganiarzem, ale to wszystko nie ma znaczenia, bo najważniejsze, dobrze się w życiu bawić. Tak, Choleryk jest y, inaczej troszkę skonstruowany, ważne jest w życiu osiągać cele, do tych celów trzeba dążyć, wszystkich ludzi zaprząc do roboty, czy chcą, czy nie chcą. No i tutaj właśnie trochę po trupach do celu. No i dwa typy introwertyczne, czyli melancholik, flegmatyk, to są typy spokojne, ich układ nerwowy działa powoli, jest raczej analityczny, czyli rozdrabniają troszkę włos na czworo, szczególnie melancholicy, ich układ jest bardziej precyzyjny, flegmatyków mało precyzyjny, czyli flegmatyk będzie żył spokojnie, dobrze lubi zjeść, lubi odpocząć, Hawaje, różne te rzeczy, niekoniecznie seks, bo seks jest męczący, no więc ogólnie żyje na luzie spokojnie, natomiast yy, melancholik, jest wymagający bardzo od siebie i od innych. I wszystko, co się w życiu dzieje, musi mieć sens. Musi, muszą być zasady, muszą być normy. Musimy się ich bardzo trzymać. Wszystko powinno być poukładane. Tak? także taki, taki, taki typ. Trudny dla siebie samego. No i oczywiście mogą być jeszcze mieszaniny tych, tych typów. W jakim sensie każdy z nas jest trudny dla drugiego. Flegmatyk jest często nie do zniesienia dla choleryka, ale najczęściej tak się dokładnie dobiorą w małżeństwie, bo na zasadzie właśnie przeciwieństw, że to jest ciekawsze. Tak samo sangwinik dla melancholika, który jest poukładany, perfekcyjny. W szafkach to ma normalnie bluzki pod kolor i w odcieniami ułożone równo. A szafka sangwinika, no to jest jeden wielki bałagan, kłębiący się i ubrania na krzesłach i skarpetki na podłogach i tak dalej. Nie? To jest właśnie... Ta odmienność, ale też się przyciągają właśnie te typy przeciwstawne najczęściej. I to są znowu rzeczy nie do zmiany. Czyli jeżeli ktoś coś robi wolno, spokojnie, mówi, ale daj spokój, to nie jest takie ważne, to nie zmienisz go. Jedynie możesz mu zakomunikować. Dla mnie to jest bardzo ważne, słuchaj, mnie na tym strasznie zależy. Ja rozumiem, że dla ciebie nie, że ty się musisz zmusić, żeby na przykład tam ze mną pojechać albo coś, ale dla mnie to jest bardzo ważne to mogę zrobić, tyle mogę powiedzieć, ale nie mogę mówić mojej flegmatycznej żonie że, czy mężowi, że no rusz się tak, ty nigdy nie chcesz ze mną pójść, bo ty jesteś takim egoistą, ty byś tylko siedział na kanapie. No po co takie w ogóle teksty, nie? ale my to normalnie na co dzień niestety robimy i to jest to, co nas rani, rani, rani bez przerwy, nie? czyli akceptacja siebie, akceptacja fizyczności, akceptacja uczuć, kobiecości, męskości. no Idąc dalej należy zaakceptować swoje ograniczenia i ograniczenia drugiej osoby. Czyli są pewne rzeczy, których na dzień dzisiejszy nie zmienię, nie umiem tego zmienić. Chcę, ale nie potrafię. I na przykład, nie wiem, no może prawo jazdy. Mąż mówi, zrób prawo jazdy, zrób prawo jazdy, prawda? Wszyscy teraz muszą mieć, kupię samochód, będzie o wiele łatwiej, stać nas na to i w ogóle. Nie, nie, nie boi się. I on się denerwuje. Jak można? Tyle ważnych przesłanek jest, żeby zrobić, a ona nie chce. On jej daje pieniądze, on jej daje samochód, jakaś nienormalna ta kobieta. Nie, ona ma ograniczenie, bo ona na dzień dzisiejszy nie jest gotowa siąść za kierownicę, nie lubi tego, boi się tego, ma jakieś ograniczenie. I tego znowu wystarczy wysłuchać. I wysłuchasz tego raz, drugi, dziesiąty. I nagle żona mówi, a wiesz, a może jednak spróbuję. Ale im byś bardziej naciskał i mówił, jaka ona jakaś nienormalna, że nie chce tego robić prawa No to kto chce być z kimś, kto uważa, że ja jestem nienormalna? No nikt. No i to jest wzajemne, ciągle, ciągle to sobie robimy. Czyli zaakceptować te granice, których nie, nie jesteśmy w stanie przekroczyć. I na koniec najważniejsza rzecz. Akceptację poznajecie po tym, jak już dokonacie wreszcie tej akceptacji drugiego. I naprawdę powiesz, jesteś ok, ja jestem ok, jest dobrze, ty jesteś ok, ja jestem ok. Róbmy wszystko, żebyśmy się spotkali. Jak już uważasz, że akceptujesz, to zadaj sobie jedno pytanie. Akceptację poznajemy po tym, że ja już nie chcę, żebyś się zmieniał. Nie chcę, żebyś się zmienił, zmieniła. Więc jeżeli ciągle jeszcze w Twojej głowie jest oczekiwanie, że on się zmieni, ona się zmieni, to nie akceptujesz jej, jego i w związku z tym jeszcze nie ma możliwości spotkania. Jeszcze się nie spotkacie na tej drodze. Więc jak się modlicie, to warto się modlić o przemianę serca drugiego. No tak, żeby się zmienił. Owszem. Ale Boże, pomóż mi, pokaż mi, jak ja mam się zmienić. Co ja mam ze sobą. Gdzie ja popełniam błąd? Przecież ja muszę popełniać błąd. Przecież tam moja żona, mąż, nie no jest nienormalny. Przecież ja ją kochałem, kocham. Jakiś był powód, że się zakochałam, zakochałem, nie? Pokaż mi mnie, bo prawda jest taka, kochani, że my możemy zrobić coś tylko i wyłącznie ze sobą. Chcąc ratować nasze małżeństwo, chcąc dobrze żyć w małżeństwie, my możemy zrobić coś tylko ze sobą. A chcąc robić coś z drugim, narzucać mu, mówić mu, co on ma robić, jak on ma się zachowywać, pouczać go, z tego nic nie będzie. On się zbuntuje. Im większy nacisk, tym większy opór. Tak? Więc moi kochani, tylko ja osobiście mogę coś zrobić z moim małżeństwem. Jeżeli dobiliśmy takiego okresu, że współmałżonek mnie opuścił, to to jest zaproszenie do tego odkrycia, że teraz dopiero jestem na drodze całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Że to jest dla mnie szansa nawiązania relacji. Wszyscy to przerabialiśmy, jak trwoga, to do Boga. Bo wszyscy jesteśmy wierzący, chodzimy co niedziela do kościoła, nie? Ale dopiero jak żona mnie opuściła, mąż mnie opuścił, to padam na kolana i biorę różaniec w rękę. Nie myślę, że moje 30 lat małżeństwa to była jakaś sielanka, bo ja umiem psychologię komunikacji. Ja się jej nauczyłam tylko po to, żeby ratować moje małżeństwo 30 lat temu. I ona mi pomogła. To było dobre narzędzie. Ale kiedy mój mąż mnie opuścił, podobnie jak tu kolegę z Wadowic, przy czym ja już miałam wtedy małą córeczkę, to ja wtedy... Padłam na kolana i różaniec do ręki, a dzień wcześniej jeszcze bym mogła wykład zrobić o tym, jak nudną i durnowatą modlitwą, przepraszam za to głupie słowo teraz, jest różaniec. Nie? Bo była młoda i klepanie różańców, no to w ogóle mi nijak nie pasowało do mojej inteligencji. A jak on odszedł? to się natychmiast przeprosiłam z różańcem, którego nigdy w życiu nie odmawiałam. Czyli są pewnie też natchnienia Boże. Pan Bóg kieruje, Pan Bóg wie, że człowiek wpada w kryzys, że będzie ciężko, że musi się tym swoim dzieckiem szczególnie zająć. Znacie na pewno te ślady na piasku, że kiedy jest bardzo źle, to jest tylko jeden ślad, prawda? Bo Chrystus nas niesie. Kiedy jest dobrze, to są dwa, idziemy sobie i się przyjaźnimy. Ale kiedy jest ciężko, to On mnie musi wziąć na ręce, bo ja tego nie przeżyję bez Niego. Nie? Czyli... Wiara no, musi wejść na głębszą, głębszy poziom relacji. I tylko wtedy jesteśmy w stanie w pełni zjednoczyć się z Chrystusem w komunii. Bo inaczej to jest no, opłatek jedzenie opłatków, cotygodniowe, mniej lub bardziej refleksyjne. Nie? Wy, tu już jesteśmy się na tym etapie, że rozumiecie, co to znaczy ta relacja z Chrystusem. Nawrócenie to jedno, ale potem nawracanie się całe życie. I wtedy właśnie rok po moim ślubie uznałam, że miłość jest moją pasją. Miłość do mojego męża jest moją pasją. I że jedyny sposób... Pan Bóg mi dawał takie znaki, ponieważ ja jestem z wykształcenia pedagogiem, studiowałam właśnie to doradztwo rodzinne, studiowałam również jakąś psychoterapię systemową rodziny. To wszystko mnie interesowało, tym bardziej, że nawet właśnie w moim małżeństwie było mi potrzebne, żeby ocalić też to małżeństwo. I kiedy już to wszystko wiedziałam, a tego męża nadal nie było, to mówię, Panie Boże, i co z tego, że ja to wszystko wiem, a jego nie ma? Ja nie mogę zastosować tej nawet komunikacji, bo on ze mną nie gada. Nie? Co ja mam robić? Nie? Taka ściana, taki mur. I wtedy Pan Bóg mi pokazuje, co ty się martwisz. Ja jestem. Ty go tylko kochaj. Ty go tylko kochaj. I kiedy go widzisz, to daj mu to odczuć dyskretnie. No i tak było że jak już się uporałam z jakimiś swoimi emocjami, żalami, rozpaczami, no to dość szybko stanęłam na nogi i modliłam się i czekałam. Raz w życiu poszłam do Częstochowy pieszo. Nie jest to absolutnie moją pasją. To była dla mnie absolutnie prawdziwa pielgrzymka. O nie! I, I po prostu y, każdy krok, każdy bąbel, wszystko, mówię, ja chyba nie dojdę do tej Częstochowy, ja chyba tam naprawdę umrę pod tą Częstochową. Już taki był upał, taki był upał, to była pierwsza bielsko-żywiecka pielgrzymka do Częstochowy, 40 stopni. Y, każda była za niego w intencji tej przemiany jego serca, ale ciągle słyszałam w sercu głos, ty się musisz zmienić. Wszyscy mi mówili, ale ty byłaś dobra dla niego, nic się nie działo. I tak naprawdę było, bo myśmy się nie kłócili, myśmy osiem lat ze sobą chodzili, sielankowe narzeczeństwo, w ogóle cudownie, cudownie, cudownie. Jedyna rzecz to trochę był dziwny, no ale trochę dziecinny, trochę dziwny. Potem się okazało, właściwie to się teraz okazało, że mój mąż jest autystą. No ale to ja nie wiedziałam, więc podjęłam taki, że tak powiem, trud kochania. Dobrze, że nie wiedziałam. Nie wiem, co bym zrobiła, jakbym wiedziała. Ale różnie było, tak? Ja miałam nawet, mój pasterz diecezjalny, wtedy, gdzie ja studiowałam, mówi, może trzeba stwierdzić nieważność. Ja byłam rok po ślubie, małe dziecko. Chłop mówi, że się nie nadaje do małżeństwa. Poszedł do innej. Chyba będzie życie układał. Nie, ja się modliłam za tą inną. Mówię, niech tą inną, Panie Jezu, nic jej nie zrób, tylko ją zabierz. Gdzieś ją daj, na koniec świata. I dał ją na koniec świata, wyjechała do Australii. Także da się słuchajcie i trzeba walczyć, natomiast mnie bardzo pomogło w życiu z moim trudnym mężem, bo on się okazał trudny z właśnie z tego powodu też i z zranień dzieciństwa, bo miał bardzo ciężkie, no i tej przypadłości. I wiedziałam jedno, on 20 lat miał ciężko, to znaczy, że 20 lat będzie z tego wychodził. A ponieważ Pan Bóg mi go szybko dał, bo miałam 15 lat w ósmej klasie już go kochałam, no to wie dobra, to jeszcze 20 i już będzie lepiej. No i tak było. Tak było. Na dzień dzisiejszy mogę mówić, że nasza więź z mężem jest absolutnie wyjątkowa, ponieważ no my nie mamy żadnych problemów na ten moment. No ale to kosztowało. Całe życie ciężkiego trudu i naprawdę heroicznych momentów. I to z jednej strony, słuchajcie. Ponieważ yy, on zaczął angażować się w zmianę, on wrócił po półtora roku, a w zmianę zaczął się angażować i cokolwiek robić jakieś 3-4 lata później. Jak słowo przepraszam za tą zdradę za to wszystko, to usłyszałam 4 lata później. Nie od razu. Także ja postawiłam na to, że trzeba kochać bezwarunkowo. Na nic nie licząc i niczego nie oczekując. I 25 lat pracuję w poradni. Wszyscy, którzy mieli różne trudne kryzysy i przychodzili i odnajdywali się na tej drodze, bo nie każdy się na niej odnajduje, mają teraz udane małżeństwa. Odważyli się kochać bezwarunkowo. Ale do tego dojrzewa się latami. Mam też ludzi, którzy... Odkrywają to przez całe swoje życie i dochodzą do tej konkluzji teraz. Tak? No bo czasami trzeba choćby własne dzieciństwo nadrobić. Ja miałam szczęśliwe dzieciństwo, wspaniałego ojca, który mnie bardzo kochał i więc ja nie miałam problemu z poczuciem wartości, kobiecości. Ja tego w mężu nie, nie szukałam, on mi tego nie musiał dawać. Nie? Więc mi było o tyle łatwiej. No, jak Ktoś ma sam zniszczone dzieciństwo, wychodzi z dramatu, to najpierw musi pozbierać się po tym dramacie. Albo równolegle. Musi się po prostu zbierać z dzieciństwa i jako mąż, i jako żona. Równolegle. To są trudne rzeczy. No ale Pan Bóg daje moc, daje łaskę, daje natchnienia. No i Jego trzeba słuchać. A kryzysu się nie bać, kryzys jest normą. Kryzysów jest co najmniej pięć naturalnych w rozwoju małżeństwa. Pierwszy to jak się pobierzemy, drugi jak się dziecko urodzi, trzeci jak jest taka stabilizacja i wszystko się wydaje super i nudno się robi, nie? Czwarty jak mamy nagle czterdziecha na karku i teraz co ja osiągnąłam, co ja osiągnąłem? Mąż dyrektorem, a ja kura domowa, no i za duża jakaś dysproporcja i też kryzys. No i potem kryzys emerytury, bo trzeba odejść od pracy zawodowej, nie? Także i starzenia się. Także samo małżeństwo rodzi kryzysy naturalnie. A jeszcze do tego dochodzą te wszystkie trudności, które niesiemy z rodzin pochodzenia. Więc psychologia może pomóc, ale bez Boga nie pokonamy tej bariery, gdzie no tak, no chcę go kochać, już wszystko rozumiem, wiem, już widzę moje błędy, nie? No ale daj mi go Boże, żeby go mogła kochać teraz porządnie. No mi go dał, no i ciężko było, ale... Yy... Nie kochałam go dlatego, żeby on mnie kiedyś na nowo pokochał. To jest też jedno bardzo ważne. Ja go kochałam już potem bez względu na to, czy on mi to kiedykolwiek odda. To jest najważniejsze. Mnie nie interesuje na dzień dzisiejszy w ogóle, czy on mnie do końca moich dni będzie kochał. Ja w ogóle o to nie zabiegam, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tylko to, żebym ja wytrwała w tej miłości do niego. A to się samo nakręca, no. On oddaje, bo dostaje... Więc oddaję. No. A że przez 30 lat wszystkie braki się uzupełniły, no to teraz jest fajnie. I tego wam życzę, kochani. Nie traćcie ducha. Wszystko jest możliwe. Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. Dziękuję bardzo. <klucza> Ostatnia rzecz, przepraszam. Kontakt z Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, strasznie stara książka, nie wiem, czy jesteście w stanie ją zdobyć na Allegro. Elżbieta Sujak, to jest pani, która jest moim guru i guru księdza Dzierżanowskiego, bo nas uczyła komunikacji, oboje u niej się uczyliśmy. I napisała wyjątkową książkę, jak ją się czyta, no to się rozumie, o co chodzi w małżeństwie i dlaczego czasem bywa tak trudno. Dziękuję bardzo jeszcze raz.